Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Minęła godzina 11 czas więc na spotkanie z audycją Maszczy Życia w Radiu Luz. Ja nazywam się Adam Berdzik. A ja nazywam się Miłosz Szymczak i zapowiem wam o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo dzisiaj poruszamy temat dystrybucji cyfrowej, a właściwie rewolucji, jaka się w niej odbywa, bo oczywiście już dawno temu przeszliśmy z pudełkowych wersji na wersje cyfrowe, ale dzisiaj zaczyna się troszkę rozwarstwiać już ta sfera cyfrowa. Dotąd przecież mieliśmy jednego słusznego króla, którym był oczywiście Steam. Dzisiaj nadal jest oczywiście królem, ale to się powoli zaczyna zmieniać, bo są pretendenci do może nie pozostania najlepszym, największym sklepem cyfrowym w świecie gier, ale takim, który odciska swoje piętno i wykrawa spory kawałek tego tortu. Tak, bo rzeczywiście oczywiście mówi o najnowszej inicjatywie Epic Games, czyli twórców Fortnite'a, popularnej gry free-to-play w stylu Battle Royale, bo właśnie Epic Games całkiem od niedawna bardzo intensywnie i bardzo agresywnie, powiedziałbym, prowadzi bardzo agresywną politykę wobec swojego sklepu, Wy wykupuje od deweloperów na przykład łączność na sprzedaż danej gry tylko i wyłącznie na swojej platformie, która moim zdaniem lekko kuleje jako, jako sam sklep. Brakuje jej wielu funkcjonalności Steama, ale nadrabia to chociażby ceną gier. Także dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jakie szanse ma Epic i właściwie czym będzie nas próbował zachęcić do tego, żebyśmy porzucili Steama, porzucili Origina i inne tego typu sklepy i właśnie przenieśli się do sklepu twórców chociażby Unreal Tournament dystrybucja cyfrowa gier, a właściwie rewolucja, która powoli się na niej dokonuje, to temat dzisiejszej audycji Masz Trzy Życia. E, czepiamy się w szczególności tego, co niedawno Epic zrobił Epic Games, bo wypuścił własny sklep Epic Games Store, który właściwie dołącza do już po każdej grupy tych wszystkich sklepów i aplikacji, e, który, za pomocą których właśnie można nabywać gry w formie cyfrowej. E, samych sklepów chyba jest odgoroma, bo nawet sobie wyobrażam e, takie sklepy, które sprzedają tylko klucze na konkretne już platformy. Nie zawsze legalne. Powiedzmy sobie to szczerze. O, jeszcze są takie bardziej legalne typu Humble Store na przykład, który z takiej e, akcji robienia paczek gier indie w niskiej cenie e, rozrósł się do rozmiarów sklepu, który jednak e, raczej nie ma swojej dystrybucji, może poza jakimiś wyjątkami, a, a sprzedaje klucze na przykład na Steama, e, który jest przecież najpopularniejszym dzisiaj takim sklepem. No tak, e, dzisiaj właściwie każda większa, każdy większy wydawca swój sklep ma, tak? Bo oczywiście mamy Steama od Valve, mamy Origina od Electronic Arts, mamy Uplaya, od Ubisoftu, Blizzard ma swój własny sklep, na którym możemy kupować też gry Activision, tak, chociażby Call of Duty czy czy Blizzard'a, no oczywiście polski GOG, który co prawda zajmuje się nieco inną in, innymi grami, tak, bo mamy tutaj do czynienia z indikami, albo z tymi starszymi, no i teraz jakby z buta tutaj w tą branżę trzeba powiedzieć wjeżdża Epic Store, bo m, może pamiętacie albo nie pamiętacie, w każdym razie bardzo było duże zamieszanie właśnie związane z ekskluzywnością głośnego, jednego z głośniejszych tytułów jak do tej pory w roku Metro Exodus które to właśnie dowiedzieliśmy się właściwie na dwa tygodnie przed premierą, że będzie ekskluzywem tylko i wyłącznie właśnie na Epic Store. Co się spotkało z bardzo ostrą krytyką graczy? No Exodus, było dużo żartów, że zrobił Exodus ze Steama na Epica, gdzie będzie czasowym chyba, tak? Czy w ogóle eks czas, chyba, chyba czasowym, czasowym tak. ekskluzywem, ale była też jeszcze chyba właśnie z tą grązną taka afera, że początkowo to metro można było zakupić na Steamie tak i przez krótki czas niektórzy już dodali to do swojego konta, po czym nagle buch zniknął ze sklepu gdzieś tam w obiegu słyszałem nawet, że krążyły kradzione klucze dla Steama, że nadal można było... Tak, tak, bo jeśli, co... kupiliśmy, jeśli kupiliśmy klucz na Steama przed ogłoszeniem decyzji twórców Metro, to gra z nami zostawała, tak? Już została sprzedana na Steamie i faktycznie mogliśmy ją dodać na Steama, dopiero później, kiedy podjęto taką decyzję to, to ona zniknęła ze Steam, a i faktycznie była dostępna tylko na Epic Store i e, jeśli czytaliście, jak zareagowała na ta, na, na, jak zareagowała to społeczność graczy, to ja właściwie nie spotkałem się zbyt wieloma pozytywnymi e, pozytywnymi opiniami, większość graczy powiedziała, hmm znaczy się, fajnie, że Epic Store się e, tutaj staracie, ale ja chcę mieć wszystko na Steam'ie, my chcemy mieć wszystko na Steam'ie i widziałem takie memy, że hmm, chyba po prostu będę piracił. No ale kurczę, ja też szaleć wszystko na Netflixie, a jednak muszę czasami zapłacić na HBO, żeby obejrzeć cały sezon jakiś nowy serialu albo po prostu nie lubią, nie lubią graczy zmian albo może nie lubią być w ten sposób jakby, że zostali postawieni przed faktem jakby może do dokonanym że zostali zmuszeni do ściągnięcia kolejnego e kolejnej aplikacji sklepowej, kolejnego bardzo dużo ludzi już tą aplikację miało bo chociażby właśnie ze względu na e popularność e Fortnite'a, no ale mimo wszystko jak mm, Fortnite to jednak jest domena młodszej graczy, nie ma się co oszukiwać, e, a starsi gracze chyba są przywiązani do tego Steama e, dużo bardziej, wszystko e, jednak mimo wszystko twórcy, m, twórcy metra zdecydowali się na przejście Fortnite'a, przepraszam, do Epic Store, no bo Epic Store e, płaci całkiem niezłe e, pieniądze za ekskluzywność, a trzeba powiedzieć, że może aż takiej dużej bazy jak użytkowników, jak Steam to nie ma, ale co by tu dużo mówić, miliony, dziesiątki milionów ludzi ściągnęły Fortnite'a, przez to sklep Epic'ów na ich komputerze już się znajduje. No tak, wiadomo z czego zarabiają sklepy z marży, więc im więcej ludzi kupi grę w danym sklepie, tym więcej jest z tego sklepu pieniędzy, no więc Epic do, dopiero to startował i chce zdobyć sporą bazę klientów, żeby kolejne gry, które widzą być co może klientów już klientów już mają, klientów już mają, mają właśnie tą bazę graczy. No, mają, mają bazę graczy w Fortnite'a, Fortnite z których to. połowa nie ma swoich własnych dochodów. Albo więc... może nawet więcej niż słowa. No właśnie. I to jest podejrzewam, że to, to może być problem dla epików, no bo dużo ludzi albo faktycznie no, powie, no trudno, nie mam wyjścia, muszę, muszę tą grę kupić na, na, na sklepie, w sklepie epików, albo mogę poczekać e, ten okres ekskluzywności, przeczekać te pół roku, e, kiedy gra ostatecznie trafi na Steam. No, trzeba być naprawdę opartym, żeby czekać pół roku na to, żeby móc kupić grę do to, to, ulubionego to sklepu. To prawda, trzeba po prostu <laughs> bardzo nie lubić epików. E, e, e, bardzo nie lubicie epików i, i tej ich najnowszej, najnowszej polityki. Wielu graczy zarzuca epikom tutaj m, może nie tyle, co nieczyste zagrywki, no bo wszystko odbyło się oczywiście zgodnie e, zgodnie z prawem, ale jednak ma pretensje do Tima Sweeney'a, czyli człowieka, który e, założył studio Epic Games jest szefem studia Epic Games. On nie do końca, nie do końca jakby dobre zagranie wobec graczy i oni się czują po prostu trochę przez niego e, oszukani, a dlaczego to będziemy sobie rozmawiali już za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy sobie na temat e, ekskluzywności gier na różnego rodzaju platformach i zajęliśmy się w szczególności tematem e, Epic Store, czyli właściwie nowego e, nowego wielkiego gracza, albo właściwie, który tak ma ambicje na stanie się e, wielkim graczem, jeśli chodzi o cyfrową e, dystrybucję. I w internecie, a miłość się do nie do końca ze mną zgadza, w każdym razie w internecie się pojawiły, bardzo pojawiło się dużo zarzutów o, e, no nie do końca poważne by powiedziałbym, traktowanie e, graczy, chociażby tacy sytuacja z metrem, gdzie dowiedzieliśmy się na dwa tygodnie przed premierą, że gra okaże się czasowym ekskluzywem. No nie wierzę, że ktoś wpłacił wcześniej na portfel Steamowe pieniądze i potem żałował, bo nie mógł tej gry tam zakupić. W każdym razie mm, faktycznie Epic trochę się zachowuje nieprofesjonalnie i to było widać yy, na przykładzie metra. Później już yy, było troszkę inaczej, bo nie wiem, czy Borderlands w ogóle wiedzieliśmy o premierze Borderlands 3 zanim się dowiedzieliśmy, że będzie ekskluzywem? Chyba nie. To chyba było jedno, jednocześnie jakby podane, mm -hmm. ale też widziałem dużo głosów mówiących, że hmm, w takim wypadku albo czekamy, albo piracimy. Albo nie nie stawiamy wiem. niskie opinie na Steamie poprzednim częścią Borderlands'a, bo tak e. też się stało. Na szczęście Steam niedawno też wprowadził lepszy system do e, liczenia średniej ocen gier. Jeżeli się zdarza taki atak troli, że w ciągu dwóch, trzech dni nagle się sypie 100 minusów, no to tego za bardzo nie, nie uwzględnia jego algorytmy, jego ten wzór na ocenę i mimo wszystko te Borderlands'y stare no nie spadły nagle na, na, na dno ocen właśnie na sklepie Steama. Co ciekawe e, Epic Games Store, czy Epic Store płaci wydawcom grube pieniądze, tam słyszałem o nawet paru milionach dolarów, w zależności od tytułu za właśnie tą czasową ekskluzywność, czyli mimo wszystko, że ma mniej tych świadomych graczy, albo tych, którzy mogą sobie pozwolić na regularne kupowanie gier, bo jednak użytkownicy, graczy Fortnite, tak jak wspomnieliśmy, to jednak są w większości ludzie młodzi, to ci deweloperzy, nawet jeśli sprzedadzą mniej kopii, to i tak wychodzą na swoje, bo po po prostu Epic im płaci 2 miliony, czy tam jakąś konkretną kwotę e, za tą czasową ekskluzywność, a to, że gra trafi do mniejszej e, ilości graczy, potencjalnie oczywiście, bo nie jest tak powiedziane, ale potencjalnie tak to prawdopodobnie będzie wyglądało, bo chyba tak właśnie było z metrem, e, no to, to im jakoś niespecjalnie przeszkadza, co dla mnie jest troszkę, szczerze mówiąc dziwne, że okej, okay, weźmiemy pieniądze, które są oczywiście pewne, ważne i istotne w rozwoju, ale, ale jak, jak... Ko kosztem mniejszej ilości sprzedanych kopii, mniejszej popularności naszej gry. Ale to jak tam Sapkowski Albo bierzemy prowizję, albo bierzemy pieniądze z góry. No, co, co powiedzieli ci twórcy, którzy... Ale gdzie, gdzie, jakie to są pieniądze góry? Na no prostu... Ekskluzywność. dwie pani, na przykład dolarów na dzień dobry, bez czekania na, na kupno gry? No oczywiście, no tutaj muszą poczekać, ale pamiętaj, że to jest czasowa ekskluzywność. Pan Sapkowski jakby sprzedał całkowicie, chociaż zmieniał zdanie <laughs> oczywiście na trasie. Ale dobrze, zostawmy pana, zostawmy pana Sapkowskiego. W każdym razie tak, ta czasowa ekskluzywność wywoła wielką, wielką burzę i jest spora niechęć wobec sklepu, sklepu epików, chociaż tym Sweeney tłumaczy się, że oni robią bardzo dobrą rzecz dla branży i trudno, ludzie muszą ich krytykować, bo po prostu najwyraźniej tego nie rozumieją, a Miłosz się tutaj uśmiecha, tak, bo on jest ja zwolennikiem. Ja mam z kolei z, z drugiej strony troszkę opinię, bo grasza się troszkę przyzwyczaili do tego, że mają te, tego jednego Steama, całą bibliotekę, powiedzmy paruset gier na nim i, i troszkę im się nie chce włączać innych klientów, chociaż ja już sam mam na komputerze właśnie i playa i Origina, i jego Galaxy i nawet Blizzard'a aplikację mam na komputerze i to nie jest problem włączyć in, inną apkę startową do gry, jeżeli czegoś szukam. No i na że mogę nie pamiętać, w którym sklepie akurat kupiłem na nettuł. Bo jesteś, że tak powiem, wrednym casualem, może mogę mógłbym cię tak nazwać. Chodzi o to, ja, ja jestem człowiekiem, który faktycznie jest zwolennikiem Steama, ale dobrą konkurencję zawsze cenię, tylko moim zdaniem Epic games Store w obecnym stanie nie jest dobrą konkurencją dla Steama jako dla platformy, tak? bo nam brakuje tego warsztatu, o którym żeśmy rozmawiali, nie ma recenzji na Steamie, nie można sobie dodawać rzeczy do tych ulubionych, tak, no jakby brak Brakuje mnóstwo funkcjonalności które na Steamie są czymś oczywistym. Nie wszyscy oczywiście z nich korzystamy, niektórzy w ogóle tylko na Steamie kupują gry i to jest dla mnie fajne, ale ja na przykład lubię korzystać z modów różnego rodzaju do e, gier, nie muszę chodzić po nie wiadomo jakich stronach, uczyć się programowania, żeby tego moda zainstalować do gry, tylko po prostu sobie mi to wszystko ułatwia te funkcjonalności, chociaż nie są wykorzystywane przez większość graczy, to jednak mam taką możliwość. No to ci przyznaję rację, ale nie od razu Steama zbudowano, przecież Steam też kiedyś miałem zaledwie jedną grę tam z Counter-Strike'a i to było wszystko co można było na nim dostać. Myślę, że Epic Games Store w jakimś czasie tam urośnie, bo on też nagle się wziął e, znikąd, z powietrza jak Philips Konopi. Była apka Epiców która służyła już do wielu rzeczy, bo faktycznie już można było chyba na niej wcześniej Fortnite'a uruchomić, można było na niej zainstalować Unreal Engine do, do tworzenia gier w ogóle, już zupełnie inna rzecz. Jeszcze tam była inna zakładka, trzecia i dopiero e, niedawno się pojawiła tam zakładka Epic Games Store, która właściwie wyświetla jakąś taką webową zawartość ze sklepem, ale która w sumie więcej rzeczy chyba już nie umożliwia poza tym, żeby grę zakupić i ją ściągnąć na komputer i później uruchomić. Co prawda Epic Games Store faktycznie ma dość ograniczone funkcjonalności, ale nie przeszkadza mu to w tym, żeby prowadzić różnego rodzaju akcje marketingowe, tylko po to, żeby ściągnąć nowe rzesze klientów i o tym opowiemy za chwilę. W Radiu Luz dzisiaj rozmawiamy o Epic Games Store, który właściwie jest kijem wrzuconym w mrowisko dystrybucji cyfrowej, gier, w szczególności oczywiście e, próbuje podskoczyć obecnemu królowi, czyli Steamowi od Walwa, który właściwie dzisiaj jest prawie że monopolistą na tym rynku, no, przyznajmy, są jakieś tak, mniejsze sklepiki, tak, ale, tak, tak. ale to Steam jest miejscem, do którego każdy gracz Miłościwie zagląda. nam panuje Steam i tutaj na, na, razie, na razie nie było widać specjalnie kogoś, kto mógłby tutaj podskoczyć, ale, ale epiki się starają, ale... No, Gabe Newell to jest przecież król wszystkich graczy, co, co akcję promocyjną, e, gdzieś tam się pojawiają gify z nim, jak wciąga wszystkie pieniążki z naszych portfeli i to jest po, po części prawda To bo się to... stało trochę elementem popkultury graczy właściwie <try> tak ten Steam to jednak już znaczy więcej niż tylko sklep z grami w umysłach graczy w każdym razie Epic Games Store nie tylko próbuje ściągnąć graczy na przykład taką akcją w której co dwa tygodnie rozdaje zupełnie nowy tytuł za darmo i trzeba przyznać, że to nie są jakieś takie wzięte szafy gry, o których nigdy nie słyszeliśmy to są bardzo poważone, dobre indyki gdzieś tam pojawił się chociażby Super Meat Boy którego pewnie już każdy z was już miał bo to gra, która była na promocjach wielokrotnie, ale mimo wszystko tak fajne tytuły też jest w stanie Epic rozdawać za darmo i myślę, że też sporo kasy w to pakuje, nie mówię dużo o tych ekskluzywach, które ty nazywasz ekskluzywami, ale to są eksklu ekskluzywy, zazwyczaj myślimy sobie o platformie, że gdybym chciał zagrać w Last of Us Parts 2, to muszę kupić zupełnie e, nowego projekta, który A, nie chciał zagrać w Detroit Become Human. O, i tutaj właśnie kolejny plus e, od Epiców, bo udało im się coś niemożliwego, co prawda nie mam jeszcze Red Redemption 2 na PC-tach, ale dostaniemy e, takie tytuły jak Heavy Rain czy właśnie Detroit Be Become Human, które dotychczas były domeną PlayStation 4. Właśnie wydawało się, że to mnie nie do wyciągnięcia z tak. PlayStation 4, że, to, że jeśli chcecie sobie zagrać Detroit Become Human, no to musicie powędrować do sklepu, kupić PlayStation 4 i dopiero wtedy myśleć o o, o graniu w Detroit, a tymczasem tutaj epicy szaleje mówią tak, u nas e, ekskluzywnie, jeśli chodzi o PC, oczywiście e, kupicie grę, która do tej pory, właściwie poza rynkiem, poza PlayStation 4, nie, w ogóle nie funkcjonowała. No, ja się zastanawiam, co jeszcze tam nam zaproponuje Epic, żeby nas przyciągnąć do swojego sklepu. Ceny! C ceny, no tak, y, z jakiegoś powodu one są chyba troszkę niższe niż te na Steamie, i myślę, że jeden z tych powodów jest oczywiście prowizja dla deweloperów. Coś, czego nie zauważamy na co dzień, ale wiedzcie, że kiedyś, gdy gry wydawano w pudełkach, to developer dostawał na przykład 50% wartości tego, co było na półce w sklepie. Resztę zgarniał wydawcę i może gdzieś tam ten sklep jeszcze trochę swojej marży z tego brał. Później Przyszedł Steam, który obecnie kasuje podobno 30% tak e jest. ceny gry. Jed jedną trzecią. Gry. Jedną trzecią, więc można pomyśleć, no sporo. Ktoś trzy lata pracował nad grą, włożył w to setki tysięcy jeśli nie milionów. No a tutaj jedna trzecia idzie po prostu do kogoś, kto e trzyma tylko serwery, na których ta gra stoi. I no i jest z... oczywiście właścicielem najpopularniejszego miejsca, no tak. bo sprzeda gier w internecie. I możemy także. zadeklamować milionom graczy, no to też jest y, yeah. chyba ta cena, albo nawet to jest więcej niż te pozostałe usługi dodane, no ale Epic y, z kolei rzucił y, zupełnie inną prowizję, bo tam jest chyba 20%, czyli y, mało dużo, no jeżeli sprzedajemy gry w, w milionach, milionach dolarów, milionach kopii wartych kolejne miliony dolarów, może no to te 10% się robi sporą sumką. Tak jest, robi się sporą sumką i co ciekawe, ta prowizja jakby obniżona jest także dla graczy, czyli niektóre typy. Na Epic Games Store, są po prostu e, wyraźniej. Wyraźnie tańsze niż na Steamie, chociaż to są te same gry. No to po prostu epicy no, mają tą ogromną siłę, nadal ogromną siłę, jaką jest Fortnite i, i młodzież, czy właściwie gracze, którzy zostawiają na skórki w Fortnite no, miliony dolarów. I epicy po prostu mogą sobie pozwolić na, może nie, nie, nie dokładanie do interesu, ale nie robienie na tym kokosów, tylko po to właśnie, żeby, żeby tą czasową ekskluzywność przyciągnąć, żeby tego gracza trochę bardziej świadomego do swojego sklepu przekonać, no ale jeszcze, tak jak wspomniałem poprzednio, trochę im brakuje, jeśli chodzi o, o funkcjonalności, ale no te, ta informacja a propos Detroit Become Human to jest dla mnie, szczerze mówiąc, trochę jestem w szoku, że w ogóle, że, że, że, że udało się wyjąć Może Detroit. będzie taką łazą Epic Games store dla gier z innych platform, że ale nie wiem, było, Zelda się pojawi na przykład To, to the the Wild. naprawdę nie wtedy jakby takie cuda robi, albo na przykład God of War, albo Red Dead Redemption, <laughs> albo Spiderman, o, no to wtedy bym jakby machnął ręką na te niedoskonałości. Ep epika. O, widzę, łatwo się przekupić. Jeśli mają, jeśli mają fantastyczne gry, które jakby no, są nieosiągalne nigdzie indziej poza powiedzmy faktycznie zakupem jakiejś konsoli, no to okej, okay, to wtedy ma dla mnie dużo więcej sensu. To bardzo ciekawe, bardzo wielu, bardzo wielu czy właściwie Uplay trzeba powiedzieć i tyle, Ubisoft zdecydował się na zaciśnienie współpracy z Epic Games, z, z Epicami, są ewidentnie zadowoleni, tutaj dotarliśmy do źródła, które mówi, że po rezygnacji ze Steama, jakby współpracy tutaj ze Steamem w przypadku The Division 2, trzykrotnie zwiększył się... Rów wobec wokół The Division na Uplay'u. No tak, Uplay, który jest powiedzmy chyba na, moją najmniej ulubioną platformą e, do gier chyba jeszcze nawet po za... Epic Store Games. <głos> <głos> jeszcze nawet chyba <głos> za Originem, który, za którym też specjalnie nie przepadam, e, więc e, fajnie, że można te niektóre gry Ubisoftu dostać już w dwóch różnych miejscach. E, dziwne, że 30% na Steamie było B dla, dla Ubisoftów, ale 20% na Epicu już jest, już jest ok. No 20% plus pieniążki do ręki za czasową ekskluzywność. No tak, no bo akurat Ubisoft oddał jeden ze swoich tytułów przyszłych właśnie w ręce epików na jakiś czas. Tak jest, Anno 1800, czyli przeze mnie bardzo wyczekiwana gra strategiczna, jeśli lubicie jakieś ekonomiczne, takie lekkie symulacje rozwój miast i no nie, tak, to jest, dalej i tak lekko, dalej. to jest trochę skomplikowana gra przecież. No ale na przykład <laughs> sobie teraz myślę o grach paradoksu, które są dużo okay, bardziej jakieś, no, skomplikowane. Forexa, tak. Dokładnie. To, to jest jakby, ale jednak bardzo przyjemna gra, polecam wszystkim, jeśli graliście w betę, to, to na pewno wiecie, że warto sobie zwrócić uwagę na ten tytuł i właśnie Anno też będzie dostępne ekskluzywnie na, na, na, na sklepie Epiców, oczywiście na Uplayu też, ale absolutnie nie znajdziemy Anno nigdzie indziej. No to się zastanawiam, czemu tutaj nie było żadnej wielkiej afery? Dlatego, że mają i tu, i tu, czy, czy jakiś jest inny powód? Anno bo... chyba nie jest aż takie, takie gorące wśród wśród jakby obecnego pokolenia graczy, tak? bo RTS-y i różnego rodzaju strategie, no powiedzmy, że mają swoje oddane gronofanów, ale to nie nie są tytuły, które będą e, dominowały na rynku, jeśli chodzi o, na przykład, wątpię, żeby Anno miało szansę, nawet jeśli byłoby fantastyczne, e, znaleźć się w, w wyścigu po tytuł gry roku, tak, bo to, to nie jest tego rodzaju tytuł, to nie są ci, e, to nie są takie ilości graczy, którzy grają chociażby e, w różnego rodzaju strzelanki, o temie nie powiem. Tak, więc myślę, się, że te gry będą miały w dniu premiery taką samą cenę i tutaj, i tutaj, bo inaczej by ktoś tutaj kombinował za bardzo, że gdyby Epic miał taniej, no to by się się Ubisoft obraził. Gdyby na Uplay było taniej, to Epic by nie tej gry u siebie i tak dalej. Ja tylko tutaj zaznaczę, że w przypadku Anno i prawdopodobnie tak będzie też z przyszłymi grami Ubisoftu, jeśli ta współpraca między Epicami a Ubisoftem zostanie utrzymana. To na ten moment, w momencie, w którym słyszycie te słowa, możecie sobie kupić Anno na Steamie, normalnie po prostu kupując przedpremierowo i klucz zostanie wam normalnie wysłany w czasie premiery, przed premierą, czy tam w dniu premiery, ale premiera tylko i wyłącznie właśnie na Uplayu i Epikach. czyli mamy dzień premiery, i już, na, już, na, już w szklepie Valve ym, Anno sobie nie kupić. A to znowu jakiś przekręt? Dlaczego takie coś w ogóle zrobili? Bez sensu. Czemu preordere są na Steamie, a właściwa gra już tam nie będzie dostępna? Podejrzewam, że chcieli trochę jakby uniknąć tego, tej niezdrowej sytuacji związanej z metrem. E, że, że to nie było, nie, ludziom się nie do końca to spodobało, że zostali dowiedzieli się właściwie na 5 na minut przed. E, ale, ale nie wiem, no w każdym razie... Tak to, wygląda, tak to wygląda, że przed premierą możemy sobie kupić na Steama, ale po premierze y, już nie, już tylko musimy się udać do epików. Także jeśli chcecie mieć Anno na Steamie, to musicie się zdecydować y, szybko, bo premiera już 16 kwietnia. 16 no, gr roku. Gracze siedzą na szpilkach, się zastanawiamy, która kolejna gra padnie ofiarą epików i, i nie będzie można jej dostać na Steamie przynajmniej przez jakiś y, czas. No ja akurat jestem w takiej sytuacji, że... Z premier to kupuję tylko te najbardziej mi bliskie, w szczególności gry na Switcha A jeśli chodzi o pc to jestem w stanie odczekać nawet rok czy dwa po premierze Żeby jakoś taniej dostać tytuł, który już pewnie wtedy będzie na Steamie A pewnie go dostanę jeszcze w jakimś bandlu, więc już w ogóle taniej W każdym razie, no jeżeli faktycznie jakiś producent już się decyduje Puścić grę gdzieś indziej niż u siebie w własnym launcherze tak zwanym No to przykład mamy dobry od Rockstar, który co prawda udostępnił GTA na Steamie Mimo, że od jakiegoś czasu już ma to swoją platformę, a to GTA a4 mi się wydaje. Yy, o Social Club, tak? Rockstar Social Club się tak, Rockstar je... Social Club się nazywa ta aplikacja, której nie lubię tam strasznie. Tam, no, to tam te to faktycznie... zapominam, y, od hasła też jest ciężkie. W każdym razie... Powolnie to działa. Tak, w tej wersji Social Club GTA było o wiele tańsze No i myślę, że tam te 30% prowizji chyba było doliczane po prostu bezczelnie do tej ceny Steamowej i faktycznie GTA 5 na Steamie było o wiele droższe. A i tak się sprzedało w kilku milionach kopii. No tak, akurat tutaj y, Rockstar nie musiał się o nic martwić, nie było żadnych afer, y, kto chciał Chciałbym mieć na Steamie, ten miał. no właśnie, tak mogli zrobić epicy, zrobić, yy, albo nie, dobrze, zły pomysł, nie nie, nie, nie, nie czuję tego, żeby po prostu zostawić te gry na Steamie, ale o wiele droższe, bo by była taka sama sytuacja jak obecnie, za dopłaci, żeby mieć w swoim ulubionym sklepie. Hmm. Nie, taka oferta nie wchodzi chyba w grę, bo byłaby troszkę nieuczciwa, myślę, że względem graczy przede wszystkim. No bo m, jeżeli już faktycznie tę grę da się kupić, no to dlaczego miałaby mieć sztucznie zawyżoną cenę, na przykład z powodu prowizji? E... Z powodu tego, że jakiś konkretny gracz znaczy, ja się zgadzam, że to może nie jest najlepszy pomysł, ale jakiś konkretny gracz po prostu ma 3600 gier na Steamie, tam całe życie swoje dorosłe, gr swoje graczowe życie, powiedzmy nazwijmy to, zbierał achievementy, e, brał udział w forum tak, dyskusyjnym jakby udzielał się e, na społeczności i dla, jakby, dla niego to jest istotne, bo znam takich graczy, którzy e, na przykład e, kiedy, w momencie, kiedy mają wybór między jakąś platformą a, a Steamem, to mówią, a to poczekam aż będzie Steam, bo tu ma wszystkie achievementy. A, ciekawa rzecz była w GOG Galaxy, czy czyli w polskim sklepie, w którym z kolei mieliśmy coś takiego, że niektóre z tytułów można było, mając je na Steamie, bezpłatnie przenieść do Goga, w sensie mieć je w obu miejscach. I to myślę, że było ciekawe wyciągnięcie ręki do graczy i faktycznie umożliwienie im trzymania gry tam, gdzie właśnie chcą. No dobrze, w takim wypadku jak będzie wyglądała przyszłość cyfrowej dystrybucji? Czy epicy e, faktycznie mają e, szansę e, jakby tutaj wziąć się, wziąć się za bary z, ze Steamem, e, który jednak faktycznie może nie jest monopolistą, ale no, jest zdecydowanym tutaj e, liderem, liderem rynku? Z jednej strony mamy Steama, który ma e, ogromne doświadczenie, ogromną społeczność, bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o e, tworzenie w ogóle tej społeczności, tak Mamy warsztaty, mamy fora, mamy czaty, e, tam na, naprawdę jest marketplace, tak czyli możemy sprzedawać e, oczywiście wewnątrz tima e, gry, przedmioty z gier i tak dalej, i tak dalej, kontra Epic Game Store, e, którzy póki co e, mają niektóre tytuły tańsze, raz na dwa tygodnie po prostu wręczają nam jakąś ciekawą grę za darmo, no mają Fortnite'a. Jeśli to jest plus, to tylko taki, że bardzo mają dużą liczbę graczy, tak? Tak, który, że miejsca... może za 5 lat, za nie pójdą do pracy i będą mogli kupować się jak inni klienci. No tak, i... ale nie muszą się mierzyć z tym, że muszą na nowo nacią... na... ściągać tych ludzi do siebie, tak? Żeby przekonać ich do tego Epic Game Store. Mają naprawdę pokazną liczbę graczy, no wystarczy popatrzeć jak wygląda popularność Fortnite'a, chociaż może troszkę szały minął, ale te liczby naprawdę do tej robią kosmiczne wrażenie, także y, albo, albo, no, albo idzie nowe, albo stare się obroni jakby, o ile ja kibicuję bardzo mocno wszelkim nowym y, inicjatywom tego typu jak Epic Games Store, to faktycznie trochę mi się nie podobała ta sytuacja z Metrem z tym wycofaniem jakby na ostatnie dwa tygodnie przed premierą y, tytułu ze Steama i to takie no taki został trochę pozostał nie smak Mi się wydawało, że trochę jakby został zakładnikiem tutaj tego konfliktu między e, konfliktu, czy właściwie konfliktu. tego dealu e, tego biznesu między Epicami a, a twórcami Metra. No dla mnie to jest troszkę burza w szklance wody, bo faktycznie te największe afery się kręcą wokół tych wielkich tytułów, AAA-ów, natomiast e, przecież Epic Games Store to jest sklep dla wszystkich gier. Jestem przekonany, że twórcy Indie e, nie będą mieli nic, nic przeciwko, żeby wrzucić tam również poza innymi sklepami swoją grę i mieć jeszcze zyski z mniejszej prowizji, którą Ubisoft, Ubisoft przepraszam, Epic Games e, od twórców ciągnie. Myślę, że ten sklep też się będzie rozwijał, więc e, może nie na dzień dobry dostaniemy taki workshop jak na Steamie, że będziemy mieli sporo modów i tak dalej, ale myślę, że z czasem pojawią się chociażby oceny czy recenzje, bo, bo taka rzecz chyba w sklepie jest nieunikniona. E, no i kibicuję Epicowi, bo to jest firma, która ma spory kapitał i jest w stanie e, troszkę ten monopol na rynku Steamowym prawie że monopol w cudzysłowie przełamać i sprawić, że może nie wiem, czy będą o prowizję walczyć, czy może jednak oceny dla graczy. W każdym razie myślę, że tutaj dla nas może być tylko dobro, poza tym, że będziesz musiał e, się zastanawiać, czy masz tę grę na, na Epiku, czy na Steam'ie. O właśnie, to, to, to właśnie, samo dobro, oprócz tego, że na moim komputerze niedługo launchery różnych ro, różnych Więcej bedaw, wydaw, to, gier, to, właśnie, to. będzie więcej launcherów niż gier, bo trzeba mieć Steama, trzeba mieć Origina, trzeba mieć Uplay'a, teraz trzeba mieć Epika, e, trzeba mieć Bizarda, i właściwie m, pięć haseł, pięć maili. E, te gry nie są w różnym. Te, te gry są pochowane po różnych miejscach. A wiesz co mnie denerwuje, z tymi Że ja mam niewiele gier na pozostałych, ale jeżeli mamy ochotę w nią zagrać, to odpalam sobie oczywiście oryginał, Bo o, pamiętam, że tam mam jakąś grę. Klikam i aktualizacja. mi się godzina kręci jakiś tam pasek, bo tak jest, oczywiście oryginał no, jest stary. Ty, ja... te lunchary się potrafią aktualizować raz na tydzień chyba, i to jest strasznie upierdliwe. W każdym razie był jeszcze jeden gracz na rynku, który e, też troszkę sfalsartował, a chciał mieć u siebie sporo Roger w sklepie. Nie zgadniesz pewnie o kim mówię. A to jest duża firma, bardzo duża firma. O oh ma Coca-Cola. Nie, Coca-Cola jeszcze nie ma swojego sklepu. O, też pamiętam, że Twitch ma swój sklep, ale uwaga. Discord. A, Discord, przepraszam, Discord ma swój sklep. sklep. Tak, ale ma jeszcze swój sklep Microsoft, przecież, który na Microsoft Store trzymał ekskluzywnie te swoje PC-owe wersje Xboxowych owych gierek typu Quantum Break. To było strasznie niefajne. Też tam pamiętam, któryś Tomb Raider się pojawił, bo e, kupując gry z Microsoftowego, Microsoftowego sklepu, e, było opinie, że one tam nawet mają mniej klatek na sekundę, albo że ten pełny ekran nie jest prawdziwym pełnym ekranem, tylko takim jakby bezramkowym e, powiększeniem okna i też miało to jakiś wpływ na rozgrywkę, e, ale tam na przykład nam psuł grę czy jakiś tam klawisz wciśnięty to było odkryło. celowo zrobione? No nie, no to były takie powiedzmy wady takiego wieku dziecięcego jeszcze tego sklepu Microsoftu, ale e, no dzisiaj nie, nie słyszę o tym, żeby ktoś kupował gry właśnie tam. No właśnie, no, chociażby dla, dlatego, że może niespecjalnie jest co tam, no bo Microsoft ma dwa właściwie ciekawe ekskluzje, czy trzy ciekawe ekskluzje, bo nie, dwa, dobrze powiedziałem. Sea of Thieves, które... Jest któremu, tylko na konsolach. Któremu, sea of Thieves jest oczywiście jest. też na pc -cie. Aha, czyli jest na Microsoft Store. Oczywiście, że jest tego i polecam wam sprawdzić, bo w tej grze naprawdę z zeszłego roku sporo się zmieniło. Niedługo wchodzi duża aktualizacja i e, fajnie się szykuje, ale faktycznie Microsoft w Polsce, no to w ogóle nie jest e, tak samo i mi idzie dobrze, podejrzewam, jak sprzedaż Xboxa, czyli e, raczej, raczej marnie. Znaczy marnie, a o sklepie już nie, o nie słyszymy, więc myślę, że tutaj Epic może być kolejnym dużym graczem na rynku, ale czy pójdzie dobrą drogą, czy złą drogą, czy gracze będą zadowoleni, czy znowu będzie nagonka na Tima i jego ekipę, no to o tym chyba się dopiero przekonamy w przyszłości, tymczasem e, czas naszej audycji już dobiega końca, także się z wami będziemy żegnać. Byli z wami przez ostatnią godzinę Miłość Szymczak i Adam Berdzik. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć.